Grupy, seks, kumple, muzyka, to już nie ten ziomek spłyty na języka Kasa, teksty, bez talencia dno, test stał w kolejce, gdzie Bóg rozdawał flow. Majka, test, w słuchawkach muzyka, to nie pachtofonika, więc zostawcie tytanika. Kasa, teksty, bez talencia dno, Bogucice, gwiazdy, Katowice, Śląsk. Siema Fogus, co jest grane? 2008 kurwa mać, Hajste! <gry> Nic się nie zmienia, nic się nie zmienia, opie. Siema fokus, kupę lat, tyle minęło. Paktofonika poka, zaczęło robić. Kaczy, kiedy kurwa, w końcu to zrobić. Rekordy w piciu piwa, chłopcy dziennie chcą pobić. 26 lat, zaczniemy turniej. Który z ziomków jest, kurwy, synem durnie. Masz to, co chcesz? Ja tego nie mam. Dziesiątego każdy pijesz, ma to, inaczej się nie da. Kiepski geld, co za szmelc. Co za szajst, pod podsamkać, gdzie nie podejdzie nigdy zamuka i smutek. Za błędy młodości trzeba odjebać pokusę. Kurwy syny wyciągają gówno na wieś. Przecież tak jak wypłynęło nie zostawię. Fokus, pamiętasz ten czas? 9, 7, 8 Każdy napierdalał i miał wszystko w nosie Kacek, graffiti? Wiesz jak to jest? Nawyki, malunki, na ścianach Byliśmy jeszcze śpiki Te puchy, te kapy Majki, leki atrapy Nikomu u nas bandy nigdy nie capiły łapy Dupy, seks, kumple, muzyka To już nie ten ziomek z płyty na języka, Kasa teksty bez talęcia dno hajstę stał w kolejce gdzie Bóg rozdawał flow Majka test w słuchawkach muzyka to nie fonika, więc zostawcie tytanika kasa teksty bez talęcia dno bo gwiazdy Katowice Śląsk dupy seks kumple muzyka to już nie ten ziomek z płyty na językach kasa Teksty, bez dno HST stał w kolejce, gdzie Bóg rozdawał flow Majka, test, w słuchawkach muzyka To nie pachtofonika, więc zostawcie Tytanika Kasa, teksty, bez talęcia dno Bogucice, gwiazdy, Katowice, Śląsk Teraz KAS gwiazd ma z okien Europę pod blokiem Czery, pasma, dziurę w środku miasta Pół dupek jak to tem nauka nie poszła w las, tuka nie nas ta sukka przez cały czas daje dupę my zaś za sobą zostawiamy trupy, mówimy, zbierzcie do kupy obiecywaliśmy, że wrócimy na sercu bliznę mam i rymy na pełną pizdę jadę i pojadę was wy syny, bo mam asystę HST i myśli czyste i biznesplan i mam plan jak rozpierdolić system i zamknij pysk te, bo robię to dla siebie, dla ciebie, robię to odpowiedzmy dziewięć siedem nie wiem mam jeden, jeden miasto, jedno nas to heaven, to jest ten czas yo, yo, ja jago, z lewen Ja i z gwiazd Cię obrobimy, jedziesz Zrobimy Cię tak, że chyba Cię pojebie Dupy, seks, kumple, muzyka To już nie ten ziomek spłyty na językach Kasa, teksty, bez talencia dno Heiste, stał w kolejce, gdzie Bóg rozdawał flow Majka, test, w słuchawkach muzyka To nie fonika, więc zostawcie tytanika Kasa, teksty, bez talencia dno Bogucice, gwiazdy, Katowice, Śląsk Cześć